Best. Świat duchów, audycja Grzegorza Tarczańskiego. Witam Państwa serdecznie już w trzecim odcinku audycji Poltergeist Świat Duchów. Dla wszystkich, którzy jeszcze mnie nie zdążyli poznać, się przedstawię po raz kolejny. Nazywam się Grzegorz Czarczyński. Od wielu lat głównie zajmuję się zbieraniem i analizowaniem historii o spotkaniach ludzi ze zjawami duchami. W programie Poltergeist Świat Duchów będę zajmował się mało znanymi aspektami tego no, w sumie jakże ciekawego zjawiska Prawda. Dzisiejszy odcinek poświęcimy zagadce nawiedzonych domów. Postaram się opowiedzieć o najbardziej znanych przypadkach ze świata. Historią z Polski będę chciał poświęcić odrębny odcinek, także do tego sobie na pewno wrócimy. Drodzy Państwo, dom jest dla każdego z nas ostoją. Jest miejscem, gdzie zażywamy ciszę, relaksu po pracy czy po innych też zajęciach jest miejscem, gdzie możemy wyciszyć myśli i nerwy. Niekiedy jednak dzieje się tak, no że zamieszkuje w nim niewidoczna siła, która burzy cały spokój. Pytanie, co wtedy robić? Większość z Was kojarzy wizerunek nawiedzonego domu jako zwykle stare, często opuszczone, rutery posępne, brzydkie. Ale nie jest tak zawsze. W wielu przypadkach duchy pojawiły się w całkiem nowych budynkach. Na początku musimy jednak odróżnić od siebie dwie sprawy. Większość opowieści o nawiedzonych domach to typowo legendy. Przykładów jest wiele, No wiele można znaleźć w internecie. Tak naprawdę gdybyście popytali, nie znajdziecie nikogo, kto cokolwiek w takim miejscu widział. Często dom uważany jest za nawiedzony tylko dlatego, że jest po prostu opuszczony i sprawia ponure wrażenie. W przeciwieństwie do takich legend i opowiastek prawdziwe historie o nawiedzonych domach łączą się typowo z relacjami prawdziwych ludzi. W ostatnich latach o takich domach słyszymy bardzo mało. Doświadczenie nauczyło mnie i nie tylko mnie, że ludzie wolą nie mówić o swoich doświadczeniach. Często wręcz boją się, że zostaną wyśmiani. A jak mieszkanie lub dom będzie trudno sprzedać, jeżeli będą krążyć o, o nim dziwne opowieści. No nie czarujmy się, ale taka jest bolesna prawda, że wielu z nas boi się mówić o tych sprawach dalej. Przejdę do tego, może co lubicie najbardziej, czyli... Do przykładów. Zaskoczy Was z pewnością, że pierwszą relację relacją nawiedzonym domu znajdziemy już użyjącego w pierwszym wieku naszej ery kliniusza młodszego. Może przytoczę Wam fragment tego opisu. W Atenach był dom, obszerny i wygodny, lecz osławiony i niebezpieczny. W czasie nocnej ciszy dawało się w nim słyszeć szczęk żelaza. Jeśli pilnej się uważało, brzęk kajdan naprzód z dala, a nareszcie z bliska. Potem ukazywało się widmo w postaci starca wychudłego i nędzą wycieńczonego, z długą opuszczoną brodą, najeżonym włosem. Kajdany na nogach, łańcuchy na rękach dźwigało i nimi wstrząsało. Z tego powodu mieszkańcy smutne i okropne noce w strachu bezsenie przepędzali. Z bezsenności choroba i coraz bardziej wzmagająca jej się trwogi śmierć nareszcie nastała. Dlatego dom ten opuszczony, na samotność skazany i całkiem owemu straszydłu zostawiony został. Przebijano jednakże na nim uwiadomienia, ażeby go kto takiej wielkiej niłu dogodności nieświadom albo kupić, albo chciał nająć. Z historii tej co możemy się dowiedzieć? Dowiadujemy się, że potem z okolic domostwa usunięto ludzkie szczątki i duch starca przestał straszyć. Z Antyku zrobimy szybki przeskok w inne miejsce Europy Południowej. Skoczymy sobie do Spoleto, ryżącego, no, w środkowych Włoszech. Tam miało miejsce jedno z najsłynniejszych nawiedzeń ostatnich lat, które zaznało swój finał w sądzie. Tak, w sądzie, dokładnie. Wszystko zaczęło się od tego, że pan Gaieto Bastienelli z żoną zakupił dom Spoleto. Jego cena była no dość niska i jak zawało się atrakcyjna. Poprzedni właściciel zostawił w domu niemal całe wyposażenie. Zatem coś było już podejrzane. Później odkryli jednak, dlaczego ktoś z taką chęcią pozbył się tego domu. Już niedługo po wprowadzeniu się właściciel, który zakupił w dom. Obudził się w nocy, widząc parę wydobywających się z łazienki. Okazało się, że kurki z gorącą wodą przekręciły się samoistnie. W kolejnych dniach w domu zdawało się słyszeć dźwięk łańcuchu, dziwne głosy. Wybuchały nawet spontaniczne pożary a tajemnicza siła zaatakowała nawet córkę właścicieli świeżo nabytej posesji. I niebawem na jaw wyszła potworna prawda, że dom był nawiedzony typowo i okoliczni mieszkańcy dobrze o tym wiedzieli. Z przerażeniem wspominali historię z lat 70., kiedy w domu z racji dziejących się w nim dziwacznych wydarzeń dokonano egzorcyzmów na mieszkającej w nim dziewczynce. No, zatem idźmy dalej Wielu z Was kojarzy się zapewnie historia Sainteville wokół której narosło wiele mitów Opowiem Wam jednak o innym bardzo znanym i chyba najbardziej przerażającym przypadku nawiedzenia ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi o przypadek Summerlin w stanie Wisconsin. Dom powstał na początku XX wieku. Historia o jego nawiedzeniu wiąże się z tym, czego doświadczyli m.in. w latach 70. państwo Chińszą. Właściciele mieli odkryć w domu zagadkowe pochówek. Wkrótce rozpoczęła się przerażająca taka seria manifestacji ducha kobiety, której towarzyszyły awarie elektryczności, no i inne dziwne wydarzenia. Co ciekawe, pan Hinshou zaczął w tym czasie wykazywać pierwsze oznaki psychozy przypominającej opętanie. Jedna z opowieści mówi, jak nocami wysiadywał w nawiedzonym domu wygrywając na zamontowanych w nim organach przerażające melodie. Oczywiście nie zawsze nawiedzenie ma charakter tak demoniczny. Ciekawy przypadek w swej książce w Świecie zjaw i mediów przytoczył Krzysztof Boruń. Opowiada on o Zenonie Tycholskim, polskim pilocie w służbie RAFU, który w czasie II wojny światowej nocował w starym pensjonacie prowadzonym przez dwie staruszki w Gaze and spać żołnierza właścicielki zapytały, czy lubi muzykę bo z pewnością usłyszy ją w nocy. Kiedy Tychowski położył się spać, usłyszał dobiegający z ciemności kobiecy głos, mówiący I play for you, czyli zagram dla ciebie. Potem odezwały się dźwięki fortepianu. Mężczyzna nie bał się. Rano dowiedział się, że świadkami tego osobliwego nawiedzenia było bardzo wiele osób. Musimy też pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, iż w wielu przypadkach nawiedzonych domów rzekomy duch daje o sobie znać w postaci przemieszczających się samoistnie przedmiotów. Niekiedy też ta nieznana nam siła próbuje atakować ludzi. Takie przypadki znane są nam jako aktywność poltergeista, czyli hałaśliwego ducha. Bardziej znane przypadki demolowania mieszkań przez poltergeisty miały miejsce m.in. w Rosenheim czy w londyńskim Einfield w Polsce. Najbardziej znany był przypadek Joasie z Sosnowca, o której już Państwu mówiłem. I jednak moi drodzy, problem z partygeistem polega na tym, że nie do końca możemy mówić tu o nawiedzeniu. Hałaśliwe duchy to zwykle przypadki spontanicznej manifestacji zdolności takich psychokinetycznych i nie mają one wiele wspólnego z życiem pozagrobowym. Do tej ciekawej w sumie i złożonej sprawy wrócimy sobie. W przyszłości postaram się również tak dokładnie opisać wam przykłady najsłynniejszych nawiedzeń. Przypominam wam, że możecie pisać do mnie na adres podany na mojej stronie. To jest nie bójcie się, podkreślam, anonimowość jest zawsze gwarantowana, bo wiem, że wiele osób się po prostu tego boi. Lub też zapraszam oczywiście na profil Facebooka naszej organizacji IDEM. Per Idem. Z uwagą na pewno wysłuchamy wszystkich waszych historii o spotkaniach z duchami. Pamiętajcie, nie bójcie się o tym mówić. Ja się nie boję. Mówię o tym otwarcie. Pozdrawiam was ciepło i do usłyszenia w następnej audycji, którą poświęcimy. Uwaga, wizjom złoża śmierci. Także pozdrawiam i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl